Dobrze. Zadałem pytanie wcześniej, czy będziemy się zastanawiać, czy to jest przypowieść. Na pewno znajduje się w serii przypowieści. Po przypowieści dotyczącej czujności o pannach rozrodnych, które te napki. Później jest o talentach, która dotyczy z kolei wierności. I uczy o wierności. I ten trzeci element, tej całej mowy eschatologicznej, ten, który któremu dzisiaj się przyglądamy. Tym, któremu się dzisiaj przyglądamy. Yy, mamy jakby czujność, mamy wierność yy, w tych przypowieściach opisane. One mają być odpowiedziami na przyjście Jezusa. Yy, bo Uczniowie w ogóle pytają o, o, o, sąd, o sąd, o zburzenie świątyni. Yy, wtedy tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, czy przyjście Jezusa będzie się czymkolwiek różniło od zniszczenia świątyni. Yy, uczniowie o to pytają. Jezus nie odpowiada ich wprost, nie odpowiada na to się sami wtedy i wtedy, nie zaspokaja ich ciekawości, a odpowiada na to, jak się przygotować na Jego powtórne przejście. Właśnie w tych dwóch przypowieściach uczy o czujności, uczy o wierności, właśnie mówiąc o przypowieści o talentach i pozostaje trzeci element. I tutaj już rezygnuje z przypowieści. Niektórzy twierdzą, że ten tekst to przypowieść. To nie jest przypowieść, to jest narracja, która opowiada o przyjściu powtórnym Pana Jezusa. I mimo, że zawiera metaforę metaforę owiec, metaforę kozłów, no to nie ma to znamion przypowieści. Nie jest to opowieść, która zupełnie inaczej odnosi się do rzeczywistości. Nie w tak bezpośredni sposób. Nie wiem, czy Państwo czują to, że, że tak jak Pan mówił, przypowieść o talenach, to to jest cała, cała opowieść, cała przypowieść, która, którą całą można przenieść na rzeczywistość. A tutaj jednak to jest narracja o czymś, co się stanie i tylko owce i kozły są obrazem tego, w ramach tej narracji, obrazem ludzi, obrazem nas. Ale pokazuje Jezus w tej narracji, w tej swojej mowie, że poza różnością i wiernością to, co jest nam jeszcze potrzebne, do tego, aby przygotować się na przyjście Jezusa, na Jego sąd, są uczynki miłosierne. I tak, jeżeli chodzi o strukturę to na początku mamy wprowadzenie Jezus jako sędzia. I to są pierwsze wersety. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, i wszyscy aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozły. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. I to jest wprowadzenie, to jest pokazanie Jezusa jako sędziego. Jezus tutaj jest na początku nazwany Synem Człowieczym. Syn Człowieczy to jest tłumaczenie słów Ben-Nadam. I tak po prostu Izraelici mówili o sobie, mówili o ludziach. Jako syn człowieka, ale Pan Jezus nadaje temu inną wartość. Pan Jezus, mówiąc tak o sobie, nadaje temu nową wartość teoretyczną i nazywając siebie tak, pokazuje, może na przykład podkreśla swoje człowieczeństwo, ale pokazuje, mówi, używa tego sformułowania, mówiąc o wyjątkowych rzeczach, wydarzeniach, które mają się wydarzyć. Przyjdzie wraz ze wszystkimi aniołami, więc przyjdzie w potędze, przyjdzie, przyjdzie w zupełnie inny sposób. Można się domyślać, że już przyszedł podczas wcielenia. Zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I tutaj już Jezus jest ukazany jako władca, jako król. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. To pokazuje, że ten sąd, który ma się odbyć, będzie ma charakter uniwersalny. Wszystkie ludy, wszystkie narody będą... Zgromadzą się przed Nim, będą sądzone. A On oddzieli jednych ludzi od drugich. Jak pasterz oddziela owce od kozu. I tutaj jest to porównanie. porównanie, które bardzo dobrze wpisuje się w ogóle w całe nauczanie Jezusa, ponieważ yy, yy, przykład pasterza jest bardzo... występuje w przypowieściach. Jest, jest bardzo bliski uczniom Jezusa i nam. Pasterz oddziela owce od kozu. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Pojawia się pytanie, dlaczego owce są lepsze? Jak Państwo myślą. A kozły nie za bardzo. Dlaczego taki jest poziom? Owce są może nie reprezentuje, ale korzyści z owcy. Mhm. Jest, jest dla przede wszystkim i rodzi następne pokolenia, następne owce, prawda? Ale też może owce są spalne? Też, tak, tak. tak łatwiejsze, tak, dają wolne. więc jakby były bardziej pożyteczne. Poza tym też wydaje mi się, że wpisują się też w jakąś taką Jezusową, Jezusowe posługiwanie się obradami. I, i posługiwanie się owcą właśnie w obrazach, w odniesieniu Najpierw chociażby do owcy zagubionej, a także ostatecznie szukam tak no jest to przy okazji w odniesieniu do siebie jako baranka Bożego. Więc pewnie, pewnie dlatego. I może po prostu rzeczywiście to była kwestia pewnie pożytku i sympatii może w pewien sposób korzyści płynących w naturalny sposób dla na, na ludzi. Wówczas zajmujących się tymi zwierzętami. No ale poza tym w Starym Izraelu kozioł był symbolem grzeszności, prawda? Ten tak. kozioł ofiarny i tak dalej, to jest. Tak, właśnie, właśnie też Pan wspomniał o tym, co miałem powiedzieć. Podczas tak zwanego dnia pojednania w Jom Kippur, w którym właśnie arcykapłan wchodził, wchodził do świętego święty i tam składał ofiarę, tam y, składany w ofierze był, y, był baranek, był składany w ofierze kozią. Y, ale także trzeci kozioł, który właśnie posiada tę symbolikę grzeszności. Y, trzeci kozioł był, kompletnie przepraszam, nie mogę się odnaleźć w mojej prezentacji teraz, Wypędzany na postynie. Tak, dokładnie. No tak, był wypędzany na pustynię. chciałem po prostu zacytować ten fragment Księgi Kapłańskiej, gdzie ten obrzęd jest, rytuał jest opisany. I jak go znajdę, zaraz może przy okazji to jeszcze przeczytam. Ale tak, dokładnie. Kozioł był wypędzany, jakby te grzechy całego ludu, całego Izraela były zrzucane na tego kozła, i on był wypędzany. Dokładnie. Więc skojarzenia z kozłem na pewno były mniej pozytywne czy teologiczne, niż, niż z owcą. Jezus nazwany jest y, Królem. Y, bo w tym wprowadzeniu, y, mamy, mamy w wersecie 34, następnym rozpoczyna się, y, bo w ogóle tak, struktura wygląda tak, jest wprowadzenie, jest król oraz owce, król oraz kozły i na końcu jest y, zakończenie, podsumowanie. Więc struktura jest bardzo przejrzysta, ona też wewnątrz jest bardzo spójna, jest bardzo przemyślana i no, w taki koncentryczny sposób, czy też niektórzy nazywają to chiastyczną strukturą, taką, która, która jakby posiada odpowiadające no, sobie paralelne wersety warstwy. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Prawa strona oczywiście prawica boga to też jest symbolika bardzo mocno zakorzeniona. A propos negatywnych skojarzeń z lewą stroną nie znalazłem. Wszystkie fragmenty, które znajdowałem w komentarzach, które miałem pokazywać tę lewą stronę jako negatywną, tak naprawdę raczej pokazywały ewentualnie prawą jako pozytywną, albo nie, nie znalazłem nic negatywnego w, tej w symbolice gminy, ale, ale może yy, na pewno jest pejoratywna, no i na pewno nie jest to prawa strona. Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego. Weźcie w posiadanie królestwo. Przygotowane Wam od założenia świata. I po pierwsze, zauważmy, jest tutaj taki pewien paradoks. Jezus jest nazwany królem. Wtedy odezwie się król i mówi, weźcie w posiadanie królestwo. Czyli jakby dzieli się swoją władzą królewską. To jest, to jest efekt y, dla, dla tych, którzy, którzy są po prawej stronie, dla obowiec, efektem y, sądu y, jest, jest wejście w posiadanie królestwa. I y, y, y, to królestwa przygotowanego wam od założenia świata. Czyli, czyli w, planie bożym, w planie Bożym ludzie byli od samego początku mądrości Bożej, która y, planowała wszechświat, planowała stworzenie, y, postawiony bardzo wysoko. Później jest ta seria właśnie, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęciem. To są trzy pierwsze u yy, miłosierdzia. Yy, jeżeli chodzi o głód i o pragnienie, no to to są najbardziej podstawowe potrzeby. Yy, czasami coś nam może doskładać bardziej, ale nadal yy, na każdym świecie to będą podstawowe potrzeby, jakie człowiek musi realizować, musi jeść. I trzeci Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. I wbrew pozorom, wydaje mi się, że ten trzeci element też jest bardzo ważny. On jest bardzo ważny kulturowo, ponieważ on odnosił się do powszechnego w świecie starożytnym na Bliskim Wschodzie, w Grecji, prawa gościnności. Możemy o nim znaleźć chociażby informację w, w y, y, y, może nie informację, ale, ale taką sytuację bardzo y, sugestywną w Księdze Rodzaju, w 19 rozdziale. Owi aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to lot siedział w bramie Sodomy. Gdy lot ich ujrzał, wyszedł nich i im pokłon do ziemi rzekł. Raz panowie, moi zajść do domu sługi waszego na Pomyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli nie. Spędzimy nos na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerze, poleciwszy upiec chleba przaśnego i posiłek. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy ze wszystkich stron miasta otoczyli do dom, Wywołali Lota i rzekli do niego. Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswabonać. Rod, który wyszedł do nich do wejścia, zaregrowawszy za sobą drzwi, rzekł im, bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występu. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpicie z nimi, jak się wam podoba. Bylebyście ty, tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moimi. Ale oni krzyknęli odejść precz i mówili, sam jest tu przybyszem i śmie na jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić. I rzucili się gwałtownie tego męża, na Lota, inni zaś przybyli, przybliżyli się, do Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli go tak sobie do wnętrza domu i zarygnowali. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym słynnym Grzechem Sotomskim. Ja trochę pisałem, znaczy napisałem kiedyś taki jeden artykuł o homoseksualizmie w widni troszkę mnie to interesuje. I protestancy bibliści e, bardzo chcą pokazać, że w Biblii nie ma tego. I wskazują na to, że grzech sodomski to, to tak naprawdę był brak gościnności. E, I mimo, że argument przeciwko temu, czy homoseksualizm to jest w Biblii, ten, ten argument jest bardzo słaby i to nie ma w ogóle sensu. E, to mają słuszność w tej kwestii, że można by było też nazwać tutaj grzechem sodomskim brak gościnności poza tamtym, z tego względu, że dopuszczają się właśnie strasznej zbrodni. Chcą się dopuścić strasznej brodni, zbrodni, przeszkadzając lotowi ze zapewnieniu bezpieczeństwa swoim, swoim gościom. Zobaczmy, jak tutaj on się o nich troszczy, i może nas to opruszać że chce dać swoje córki. Ale to pokazuje, jak bardzo ważnym prawem było właśnie prawo gościnności. Gość miał być absolutnie bezpieczny, miał mieć azyl. W starożytnej Grecji już u Homera też pojawia się prawo gościnności, którego stróżem był sam Zeus. I, I on był gwarantem tego, że, że przybysza trzeba przyjąć, ugościć i zapewnić mu bezpieczeństwo. I to było w starożytności bardzo ważne. Jest jeszcze jedna sytuacja, gdzie to prawo zostało złamane. Wyjątkowa sytuacja. W mm. Tak, też, też to prawo zostało złamane. To było niesłychanie ważne dla ludzi tamtej epoki. Prawo gościnności. Zresztą w Odysei taką postacią, która jest wzorem tej, tej, tej jakby znoty, wywiązywania się z tego prawa gościnności jest Penelop. Rzeczywiście, tutaj mam fragment też Odysei, ale nie będę już czytał. W każdym razie też jest pokazane, Zanim y, po prostu y, Menelaos, y, zanim w ogóle się dowiedział kto to, kogo przyjmuje, to już zdążył ich wykąpać, ubrać, y, zjeść i dopiero jak to wszystko się stało, to dopiero zapytał w ogóle kim jesteście. I to też pokazuje jak to było ważne, to prawo gościnności wobec każdego. Y, i to jest właśnie ten trzeci element, i razem z, z głodem, i z, yy, i z pragnieniem, to jest taka trzecia jakby potrzeba. Trzecie, coś do czego każdy yy, powinien mieć prawo. I, I później to oczywiście zostaje dopełnione yy, przez, przez pozostałe yy, te uczniki miłosierdzia: przyodzianie, yy, odwiedzenie chorego yy, i odwiedzenie kogoś, kto jest. Wówczas pytają Sprawiedliwi. Sprawiedliwi są zaskoczeni. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, Sprawniony daliśmy Ci pić i dalej wymieniają. Kiedy byłeś przybyszem, przyjęliśmy Cię i tak dalej, i tak dalej. Są zdziwieni, bo nigdy wobec Jezusa tego nie zrobili. A Król im odpowie. Zaprawdę opowiada wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mieście, mieście uczyni. Dzisiaj ci protestanci nas trochę prześladują i rzeczywiście oni tutaj z tymi... Yy, też ten komentarz protestancki, który czytałem, yy, też o tych braciach moich najmniejszych trochę jest, bo yy, powstaje pytanie, kim oni są. Dla nas, z naszego punktu widzenia, to jest absolutnie proste, że każdy człowiek, jakiego na tym jest naszym bratem. Ale bibliści starają się yy, nie wchodzić w takie nasze myślenie yy, bardzo powszechne dzisiaj, tylko niektórzy twierdzą, większość chyba twierdzi, że chodziło tylko o braci wierzy, chrześcijan. Jezus nazywał braćmi swoich I większość chyba twierdzi w ten sposób. A mnie się wydaje, że chyba nie do końca, Ponieważ patrząc na uniwersalistyczny wymiak tego tekstu całego, gdzie, gdzie naprawdę Pan przychodzi sędzić całą Ziemię, a więc także niewierzących. Wydaje mi się, że ten kontekst, bo tam właśnie jeden autor wskazuje, że kontekst tego, jak Jezus używał słowa brat, wskazuje na to, że chodziło mu tylko o chrześcijan. Ale myślę, że o wiele ważniejszy jest kontekst tego, że Jezus mówi, aby kochać wszystkich i kochać nawet własnych nieprzyjaciół. Zresztą ten autor tego komentarza mówi, że rzeczywiście w innych częściach Ewangelii Jezus mówi o tym, żeby kochać wszystkich i wszystkim czynić dobrze, ale tutaj akurat nie. Według mnie ten kontekst. Całego nauczenia Jezusa jest o wiele ważniejszy I, i, i nie jest to aż taki problem. Jeżeli chodzi o to brać moich najmniejszych, w Ewangelii Mateusza ta, to bycie najmniejszym, mało ważnym pojawia się dosyć często, chociażby, chociażby uczniów. Jezus nazywa, nie, nie tylko w tej sytuacji, y, najmniejszymi. Y, I to pokazuje, że jeśli najmniej ważni, według ciężkich kryteriów, y, przysądzie okażą się, okażą się nie tylko zbawionymi, nie tylko jakoś uratowanymi, ale okażą się spadkobiercami królestwa. Y, więc ustąpią chwałę. Y, podobnie w Ewangelii Mateusza Betleja jest nazwany niegodnym miastem jest najmniejszym y, z miast ludzkich. Tak samo w piątym rozdziale najmniejsze przykazania jest tak samo ważne jak wszystkie. Więc jest to jakiś stały taki motyw w Ewangelii Mateusz. No i jeszcze a propos tego, czy to jest obowiązek wobec chrześcijan, czy wszystkich ludzi, aby czynić dobrze, to zaraz pojawi się też jeszcze jeden szczegół w tekście, który też, też jest argumentem za tym, że raczej Chyba chociaż wszystkich ludzi, do tych braci nie trzeba się za bardzo przywiązywać. To był król oraz owce. Teraz następna część, król oraz kozły. Absolutnie paralelny tekst, chociaż tutaj autor wykazuje się też jakimś kunsztem literackim, w tym, że zachowuje paralelność, ale jednak nie nudzi aż tak bardzo jakby mógł, bo tekst jest jednak krótszy. On tam skraca, jest dwa wersety krótszy, więc jest praktycznie identyczny, ale skondensowany. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie, idźcie precz ode mnie, przekręci, w ogień wieczny, przygotowany diabł i Jego Aniołów. I tutaj też jest paralelizm między tym zdaniem, yy, odnośnie tego, co się stanie, yy, co się stanie z tymi po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni, pójdźcie błogosławieni, a tutaj jest Idźcie precz ode mnie, przeklęci. Więc jest błogosławieni przeklęci. Błogosławieni Ojca Mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. A tutaj Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. A więc królestwu jest przeciwstawiony ogień wieczny. Ale i on też jest przygotowany. I to też jest ciekawe, bo tutaj te słowa są bardzo ostre. Jezusa. Idźcie precz ode mnie, przeklęci. Ale są dwie rzeczy, które się zmieniają mimo wszystko. Przygotowany już nie dla nich. Przygotowany jest diabł i jego aniołom. A druga sprawa to jest Boży plan B. Pan Bóg nie chce człowieka niewolić, ale planem od założenia świata było królowanie dla ludzi. Bo tutaj przygotowany diabł i jego aniołom już nie ma od założenia świata. To jest taki Boży kandel, albo, albo nawet nie Boży, yy, tylko po prostu konsekwencja wyborów, yy, szatana i wyborów człowieka. I później powtarza się wszystko identycznie. Byłem głodny, nie daliście mi jeść, byłem sprawniany, nie daliście mi pić yy, i tak dalej, i tak dalej. To też w taki skrócony sposób, właśnie tutaj oszczędza tych słów, i znów też są zdziwieni. Także ci, Wówczas zapytają mi ci, ani kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, nie. Myślę, że też to zdziwienie z obydwu stron też pokazuje zasadnicze podejście do Boga do, do spraw. To zdziwienie u, u tych dobrych, u owiec pokazuje, pokazuje, nie wiem jak to powiedzieć, może, może, może, może Państwo wiedzą, o co mi chodzi, ale to zdziwienie w jakiś sposób wyraża chyba pokorę. A tutaj, z drugiej strony wyraża taką, yy, z drugiej strony taką bezmyślność, taką... Mogli się domyślić, o co jest w sobie chodzi. <śmiech> obie strony chyba. Yy, obie strony mogli się domyślić, ale, ale tego nie robią. Jedni z yy, a, a, a drudzy a z takiego ni, ni, nie czują tego. Wtedy odpowie im. Zaprawdę opowiadam wam wszystko, czego nie uczyniliście jednak. I yy, to jest ten szczegół, o którym chciałem też powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć dlaczego, ale tutaj już nie ma braci. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Nie ma braci najmniej. co też sprawia, że nie można aż tak dużej chyba Wami przywiązywać tam, albo trzeba poszukać innego rozwiązania. Czytkałem się w jakiś sposób bardzo w tej kwestii, ale jest to ciekawe, że tutaj tych braci nie ma. I, czytam w tej chwili yy, Ratzingera, "Śmierci i życie wieczne. I on się mówi o tych słowach Jezusa, jaki znak będzie ci da, nam dany, znak Jonasza. Że tu nie chodzi wcale o te trzy dni, tylko że chodzi o zbawienie niewiernych. To jest znakiem Jonasza. Bóg wysyłał Jonasza do nie, nie Żydów, do tak. mieszkańców Ninidy, żeby zbawić niewiernych. To jest najlepszy przykład uniwersalizmu. Ale ciekawe są te różnice, prawda, o te takie lekkie smaczki, które jednak sprawiają, że, że, że jest jakaś dysproporcja w tym prawie identycznym tekście. I jeszcze ten paralelizm, to odpowiadanie, yy, objawia się w ostatnim wersecie tego fragmentu, yy, w podsumowaniu, Mateusz 25, 46. I pójdą ci na mękę wieczną, a spra sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Lakoniczne podsumowanie tego wszystkiego. I co ciekawe, tak jak na samym początku w wersecie 33 Jezus mówi, owce zaczyna otowiec. Owce postawi po prawej stronie. Owce po, postawi po prawej stronie, a gozy po swojej lewej stronie, i potem odwraca w drugą stronę. I tak ładnie też tworzy taki, taki, taką klamę. Bo w 46 kończąc mówi. I pójdą Ci na Mękę Wieczną, Sprawiedliwi zaś, tworzy taką, taką całość, symetryczność. Bardzo mocne jest też y, powtórzenie tego słowa y, y, aionios. aionios, czyli y, wieczny. I pójdą Ci na Mękę Wieczną, Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Y, to, co jeszcze można powiedzieć o tym fragmencie, to to, że Mateusz inspirował się najprawdopodobniej y, się na... Ja tylko w kapelusz przeczytam, żeby pokazać. O. To jest siódmy rozdział od trzy, trzynastego wersetu. Oto z, y, widziałem w widzeniach nocnych. Oto z obłokami niebieskimi przybył jakby syn człowieczy przyszedł aż do starowiecznego i przyprowadzono przed niego I przekazana mu została władza, majestat i królowanie. Wszystkie ludy, narody i języki służyły. Jego władza jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie. Jego zaś królestwo nie je Ale sąd zasiądzie. Zostanie mu odebrana jego władza, aby została zniszczona i zatracona aż do końca. Królestwo i władza oraz wielkość królestwa całym niebem będzie przekazana ludowi świętych najwyższego. Tutaj widać yy jakby od, od starowiecznych, od stworzeń, od królów yy, poskromionych przez Boga zostanie właśnie władza przekazana ludowi świętych najwyższego. Jego królestwo będzie królestwem wiecznym. Jemu będą służyć jego słuchać wszystkie zwierzchni. I w Jezusie właśnie spełnia się ta zapowiedź yy, Jezusa Sędziego, który przychodzi, aby sądzić, ale także, aby dać królowanie tym, którzy, którzy byli mu wierni. Dobrze, to y, mam do Państwa pytanie, y, czy ten tekst wskazuje w jakiś sposób, czy zbawienie, czy, że tak powiem, pozytywne rozpatrzenie sprawy na tym sądzie ostatecznym, y, otrzymamy przez wiarę, czy przez uczniów? Czy ten tekst nam coś daje? Przez jedno i przez drugie, bo uczinki, dają tutaj pokry. to, są tutaj, tak, to jest, tak, dokładnie. Tu są uczynki, ale trzeba, trzeba pamiętać o tej mowie w zasadzie i to jest chyba odpowiedź, jako całości, yy, od początku, kiedy Pan Jezus siada na Górze Oliwnej, yy, gdzie najpierw mówi o czujności, o wierności, o pomnażaniu talentów yy, i później właśnie o tych uczynkach yy, względem bliźniego. I chyba to, to jest właśnie ta odpowiedź, prawda? I rozmawialiśmy już wcześniej, chyba z moim że żebyśmy tam y, poszukali tych, tych fragmentów tekstów z Pawła czy z, z Jakuba, i y, już rozmawialiśmy o tym, więc dziękuję Państwu bardzo.